Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit, z polskiego Detroit. Oh Zapraszam, Łukasz Witkowski. Witam w kolejnym podcaście Polskie Detroit przed mikrofonem Łukasz Witkowski. W sumie to nawet powinienem powiedzieć nie przed mikrofonem, tylko przed dyktafonem. E, dzisiaj niestety nie mam takiej możliwości, by nagrywać. E, Podcast w zwykłym ustawieniu studyjnym, czyli komputer, wzmacniacz i mikrofon. Spytacie dlaczego? No, dlatego, że po prostu nie ma prądu w tych dzielnicach, w których pracuję, w których mieszkam. Dlaczego? Wczoraj, niestety, wielkie tornado, bardzo dużo powalonych drzew. E, grad, e, bardzo silne wiatry, dużo wody e, I rzeczywiście no, 5 czy 10 minut Człowiek naprawdę zastanawia się, że to coś wielkiego A później, e, kiedy już się przejaśnia no, To wtedy e, te niesamowite szkody materialne e, widać e, Jak to w ogóle wygląda? No, może pozwolicie, że e, powiem Jak e, wygląda takie przejście burzy w Stanach no, Oczywiście już słyszę że niektórzy się śmieją, mówią burza to burza i bez względu na to, czy mieszkasz chłopaków w Detroit, czy w Krakowie, to burza jest burzą. No ale ja się tutaj do końca nie zgadzam. A dlaczego? A dlatego, że nawet e, najbardziej ważny program telewizyjny, chociażby wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych, może być przerwane w telewizji albo w radiu, żeby ogłosić, że zbliża się właśnie tornado. Także e, bez względu na to, czy to jest prezydent Stanów Zjednoczonych, czy najnowszy odcinek e, Zagubionych, e, na pewno możecie się spodziewać, że program e, zostanie przerwany No i wtedy pan Pogodynka, będzie informował właśnie o tym, co się zbliża. No oczywiście mapy, radary, symulacje, w którym momencie, w którym w danym momencie uderzył piorun i gdzie. Przepraszam. No i załóżmy, no zbliża się to tornado, no wiadomo, już można zobaczyć coś tam na niebie, ale w tym momencie odzywają się syreny, syreny alarmowe i... Nie wiem jak w Detroit, nie wiem jak, jak, jak w mieście Detroit jest, nigdy nie słyszałem takich syren, ale teraz w mieście, na przedmieściach Detroit, gdzie teraz mieszkam, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, o bodajże pierwszej czy drugiej po południu, ten system jest testowany, tych właśnie syren. Bardzo specyficzny dźwięk, bardzo głośny i rzeczywiście no, po tych wszystkich przedmieściach rozlega się ten, ten, ten, ten odgłos tych syren. No i w tym momencie właśnie, kiedy tornado się zbliża, te syreny są wykorzystywane, ludzie proszeni są o to, żeby szybko udać się do domów, a ci, którzy chcą, nawet mogą udawać się do ogólnie dostępnych schronów przeciwko właśnie tornadowych, jeśli tak można powiedzieć w języku polskim, jeśli to będzie poprawne. Najbliższe od mojego domu jest w centrum handlowym, dosłownie mile od miejsca, gdzie mieszkam i już kilka razy widziałem, jak ludzie rzeczywiście ko korzystali z tych schronów W nowych budynkach, tak jak właśnie te centrum handlowe, no to wiadomo, że to są schrony tylko i wyłącznie przystosowane właśnie do tego, żeby przetrwać tornado W starszych budynkach, no to zazwyczaj były kiedyś schrony, może nawet przeciwatomowe, tak jak kiedyś pamiętacie w Polsce, ja do liceum do którego chodziłem w Lublinie, 5 liceum ogólnokształcące tam był schron przeciwatomowy, podobno no ale niestety nikt go, nikt nie wiedział, nie, nie widział nigdy, nikt o, tym nie, o nim nie rozmawiał, no, ale budynek, jako że był wybudowany w 50. latach XX wieku, no to jest rzeczywiście prawdopodobnym, że ten schron y, tam był. Y, także tak właśnie wygląda tutaj w Stanach sytuacja, y, do schronów, y, czy do jakichś takich y, schronień, Ludzie są proszeni, żeby są proszeni, żeby się udali. No i później, no niestety, zaczyna się zabawa. Widać, zabawa oczywiście w cudzysłowie. widać te, te, te chmury, które w którymś tam momencie zaczynają się troszeczkę tak w kółko przemieszczać nad naszymi głowami, no ale żeby rzeczywiście... Była trąba powietrzna, no to nie dość, że te ruchy takie w koło muszą te, te, te chmury na górze wykonywać, to jeszcze oprócz tego coś musi tą, tą, tą, tą, ten lej do dołu po, pociągnąć. No akurat czegoś takiego u mnie w tej dzielnicy, gdzie mieszkam, nie było, no ale z tego co widziałam na innych zdjęciach, no to niektórzy to przeżywali. No i rzeczywiście niesamowity wiatr. Niesamowity grad, latające gałęzie, latające rynny. Trwa to dosłownie 5 minut. Jeśli takie coś będziecie przeżywać, no to zazwyczaj, jeśli nie macie czasu, żeby udać się do schronienia jakiegoś takiego bardziej poważnego, to najlepiej jest po prostu przykryć się materacem ze swojego łóżka, szczególnie kiedy macie właśnie takie amerykańskie łóżka, gdzie osobno jest materac i wtedy jest szansa na to, że nawet jeśli coś tam się będzie na Was waliło, to że przeżyjecie. No my na szczęście czegoś takiego nie przeżywaliśmy, było naprawdę w pewnych momentach strasznie, ale, e, ale wszystko w porządku, żadnych większych strat, e, jedyne co no to około 2 e, cale e, mieliśmy gradu u nas na balkonie, zresztą zdjęcia zobaczycie na polskiedetroit.com w e, komentarzach w opisie e, dzisiejszego odcinka i cóż, no to wszystko przychodzi później wiadomo, słoneczko i można już oglądać, oceniać straty, sąsiad no niestety, jego samochód, na jego samochód spadło drzewo, także firma ubezpieczeniowa na pewno będzie musiała mu szybko oddać pieniądze bardzo dużo wody, oczywiście wszystkie studzienki kanalizacyjne pozatykane jakimiś liśćmi, innymi śmieciami, bardzo dużo wody połamane gałęzie, drzewa poprzewracane dachy pozrywane, kawałki rynien walające się wszędzie, ale na szczęście nikomu z moich znajomych, z moich sąsiadów się nic nie stało. No i później oczywiście no, sąsiedzi wychodzą, zaczynają powolutku już coś tam sprzątać. Nikt w sumie nawet nie czeka na jakieś ekipy, które przyjeżdżają i coś tam robią. Tylko właśnie... E, zaczynają same, no i od samego, e, tylko gdy kończy się e, tornado, już od e, z, kilka momentów e, po tym tornadzie, już e, słychać odgłos e, pił łańcuchowych. Ludzie już zaczynają usuwać e, drzewa. E, no, oczywiście, no wielkim problemem jest to, że nie ma prądu e, zawsze w domu jakieś świeczki czy latarki się znajdą ale kiedy już trzeba coś zrobić do jedzenia, no niestety prąd jest potrzebny, szczególnie kiedy ma się kuchankę elektryczną, a nie gazową. No i chociażby w pracy tak samo, no niestety nie mogę korzystać z komputera, w domu nie mogę też skorzystać z komputera, no bo wiadomo, nie ma prądu, nie mogę nagrać podcastu. Jedyne co, no to dobre jest to, że do mojego kina domowego mam podłączony taki system baterii odpowiednich, które filtrują wszelkie przepięcia sieci elektryczne, a oprócz tego jeszcze mogą dostarczać energię do telewizora i do, do, do routera i do modemu z internetu przez bodajże chyba 300 minut. Także kiedy już wczoraj zrobiło się ciemno, żeby się odstresować mogłem obejrzeć troszkę futbolu amerykańskiego, akurat na fax był jakiś mecz, no ale to tak na marginesie. No i co się dalej dzieje? No wiadomo, że ci z DTI, czyli pracownicy firmy dostarczającej energię do domów w Detroit od razu podają, jak dużo ludzi nie ma prądu, no akurat w tym przypadku dzisiaj jest to 70 tysięcy ludzi i bardzo szybko starają się właśnie pracownicy tej firmy naprawić te wszelkie usterki, no ale niestety, no jeśli przez całe miasto przechodzi tornado, no to tych połamanych słupów jest bardzo dużo, a musicie wiedzieć, że w Stanach, przynajmniej tutaj w Michigan, słupy niskiego napięcia są drewniane, wszystkie słupy niskiego napięcia są drewniane, także niestety łamią się jak zapałki, no i te kable pod napięciem też spadają na samochody, na domy na trawniki i niesamowite wrażenie to sprawia, gdy jest ciemno i taki kabel tańczy po ziemi, bo jest, jest oczywiście pod napięciem no i tak jak powiedziałam, od razu zaczyna się wielkie sprzątanie ludzie zresztą wczoraj jak wyszliśmy po tym tornado na zewnątrz, to sąsiedzi wszyscy też wychodzą, każdy mówi, och cieszę się, że wszystko stało w porządku no ale takie troszeczkę rzeczywiście jest to wrażenie niesamowite, jeśli chodzi o, o, o, o właśnie ten moment, kiedy, kiedy jest najgorzej, kiedy nic nie widać, kiedy wszystko lata, boi się człowiek, żeby nie powybijało szyb, żeby tornado tego dachu nie zerwało, ale tak jak powiedziałam wszystko w porządku, firmy ubezpieczeniowe oczywiście od samego rana też już agenci przyjeżdżają, oceniają straty tym, którzy mają największe straty, od razu wypłacane są pieniądze. Spytacie, dlaczego w ogóle o tym wszystkim mówię? No czytam też wiadomości na internecie dochodzące z Polski o powodziach. Wiadomo, że jednego małego tornado w Clinton Township w Michigan nie ma co porównywać do wielkiej powodzi w Polsce, ale, ale nawet na taką małą skalę, jakieś małe klęski żywiołowe E, pokazują jak, jak dobrze to jest wszystko zorganizowane i, i e, ludzie, którzy podejmują decyzje, ludzie, którzy e, trzymają pieniądze, od razu starają się pomóc tym poszkodowanym i to jest naprawdę e, fajne. No, mówiąc o powodzi, ja w 97 roku e, pomagałem podczas wakacji w Caritasie, w Lublinie i woziliśmy e, dary od e, właśnie ludzi z Lublina nie, dla wszystkich powodzian w Sandomierzu, pod Krakowem to mogłem się nas własne oczy przekonać jak wygląda powódź i powiem Wam szczerze, że czy wojna, czy jakikolwiek kataklizm, powódź, wybuch gazu, atak terrorystyczny na chociażby dom towarowy w Manchesterze w 90chyba5 czy 96 roku tam byłem, to wszystko całkiem inaczej wygląda na żywo niż w telewizji. W telewizji człowiek cały czas jest przyzwyczajony do tego, że widzi jakieś straszne sceny z Iraku, z Afganistanu, E, czy, czy, czy nawet biedne dzieci w Afryce e, i już jest taka jakaś znieczulica, ale kiedy zobaczy się coś takiego na własne oczy, to wtedy naprawdę czuć e, grozę sytuacji naprawdę e, można, można identyfikować się z tymi ludźmi którzy, którzy przeszli przez to i, i mają z tego powodu duże problemy, e, ich życie całkowicie się zmienia i, i naprawdę wtedy czuć e, powagę sytuacji no ale tak jak mówię, nie wiem kiedy ten podcast to opublikuję, nie mam dostępu do komputera, nagrywam to wszystko na dyktafonie, myślę, że kilka ciekawostek a propos Tornada powiedziałem, teraz tylko zapraszam do wysłuchania jak to niektórzy mówią, hymnu polskiego podcastingu. Autorem jest oczywiście Arte, a piosenka jest zatytułowana Polski Podcasting. Ja już się z Wami żegnam. Już niedługo pierwszy odcinek nowego segmentu w podcaście Polskie Detroit. No ale na razie jeszcze nic a propos nazwy, nic a propos szczegółów. Czekajcie, a będzie Wam dane. Trzymajcie się, do następnego weekendu. Na razie, hej! Da, da, da, da.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 Od pięciu lat hula non stop w eterze wciąż rośnie pula spostrzeżeń i zwierzeń Odcinku więcej tu niż w dynastii Jedna też marka, polski podcasti Od pięciu lat hula, non stop w eterze, wciąż rośnie pula spostrzeżeń i zwierzeń Odcinku więcej tu niż w dynastij. Jedna też marka, polski podcasting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 bardzo dużo i to